Cześć Wam! Epizod siódmy! Witam wszystkich, witam Ciebie, słuchaczu! Jeżeli mnie słuchasz, nie wiem, czy jest Was wielu... A czy, czy jest was wielu ty, tych którzy mnie słuchacie? Jeżeli jest was trochę to cieszę się bardzo Ponieważ marzeniem każdego podcastera jest to żeby był słuchanym I jeżeli ja jestem słuchany to bardzo się cieszę A wiem że jestem słuchany przez kilkanaście osób regularnie A reszta osób przychodzi odchodzi Więc jeżeli podoba ci się mój podcast to polecę go innym osobom A jeżeli nie to wyłącz go teraz Wyłączyłeś? Tak? Nie? Jesteś tam? Dobra. Chciałbym najpierw odpowiedzieć na pytanie, które zadał mi mój znajomy. Dlaczego jest nowa strona? W ogóle nowy adres i wszystko. Odpowiedź jest taka, że na unl.pl pojawiałyby się błędy. Raz mi nie działała baza danych przez chwilę. W ogóle raz nie mogę wejść na swoją stronę. Postanowiłem przenieść ją na inny serwer, tym razem płatny. Chciałbym również powiedzieć Wam, że poprzednia strona, poprzedni adres będzie istniał tylko jeszcze przez kilka dni. Później wszystko zostanie usunięte. Adres, strona główna, którą widzieliście przed chwilą, jak weszliście na pewno na centrum kultury.unl.pl, mam nowy e-mail i założyłem sobie również. Jeżeli macie coś, jakieś pytania, jakieś zapytania, jakiś problem. Piszcie na małpa@centrumkultury.us. Nie nagrywałem dlatego, że na początku zacząłem się bawić w nową stronę, to też, to też czasu nie miałem na nagrywanie. Później zepsuł mi się komputer i w ten sposób nie byłem w stanie nagrywać. <śmiech> Ale teraz już mogę, dlatego nagrywam odcinek siódmy. Aha, nie odcinek, tylko epizod. Tak, epizod, bo zapomniałem. Zmieniam nazwę każdego podcastu kolejnego i będzie od tej pory nosił nazwę epizod i będę dostawiał numerek, bo odcinek przestał mi się podobać, nazwa odcinek przestała mi się podobać, dlatego zmieniam to na epizody, gdzie jest epizod 7. Chcę dzisiaj mówić o Opus Dei, ponieważ Opus Dei jest uważane za bardzo tajemniczą organizację, bo taką łatkę przypięły tej organizacji media. Również przyczyniła się do tego Książka Dana Browna kot Leonardo Da Vinci Dzisiaj odcinek będzie krótszy Niż pozostały, będzie krótszy od, yy, Niż Savva Viv Pierwsza część i tak dalej Ale Jeżeli Będzie przewidziany dłuższy odcinek To będzie podzielony, podzielony na dwie części Ponieważ Wiem po sobie i na pewno wy też tak macie Że jakby jest bardzo długi odcinek To słuchać się wam nie chce, Więc Odcinki będą krótkie, od tego odcinka zależy długość pozostałych odcinków. Jeżeli ten odcinek będzie trwał 15 minut, dzisiaj wyjdzie mi na tyle, to reszta odcinków również tyle będzie trwała. I teraz już zabieram się do Opus Dei. Zmienię muzyczkę. Jak już powiedziałem, Opus Dei jest uważane za bardzo tajemniczą organizację, bo taką łatkę przypięły tej organizacji media. Taka ciekawostka, od roku 2000 do 2004, Pojawiło się 575 publikacji na całym świecie. Mówię o tych większych gazetach, mediach, które mówiły o tajemniczości, niezwykłości Opus Dei. Na samym początku rów również należy wytłumaczyć co to jest Opus Dei. Opus Dei to inaczej dzieło Boże. Zostało założone przez Jose Marię Escrive, hiszpańskiego księdza, który jak utrzymywał, objawił mu się chyba Jezus Chrystus czy Bóg i nakazał mu stworzyć Opus Dei. <śmiech> ja dzisiaj nie chcę mówić o tym jak zostało założone Opus Dei chcę mówić o tym jakie zarzuty stawiano Opus Dei co jest prawdą znaczy to co się mówi o Opus Dei co jest prawdą a co nie i już na początku istnienia Opus Dei pojawiły się oskarżenia kierowane w stronę tej organizacji pierwsze to takie że kaplice w ośrodkach zrobią symbole masońskie i nawet nie wiem skąd takie pomysły się biorą w głowach ludzi w głowach tych dziennikarzy którzy piszą tylko nieprawdę drugie oskarżenie to komunikaty używane podczas mszy mają podejrzany zapach również nieprawda, komunikanty były komunikanty to opłatek ten co się bierze do buzi, do usług na rękę teraz w kościele podczas mszy no, podczas Eucharystii, gdy jest rozdawana komunia święta również mówiono, że członkowie klęcząc splatają dłonie za plecami w tajemniczym geście to też jest nieprawda Kolejne to, że podczas spotkań rzekomo urządzano krwawe ceremonie ukrzyżowania, oczywiście to również jest nieprawda, widzicie ile już oskarżeń padło, nie rozumiem tych ludzi, jak można takie oskarżenia, znaczy ja, ja oczywiście nie bronię o nie jestem za ani przeciw, kolejne oskarżenie to takie, które mówi, że Escriva miał hipnotyzować zebranych i symulować lewitację, to oczywiście też jest nieprawda. Kiedy plotki pochłaniały coraz większe rysze ludzi, a media prześcigały się w nowych artykułach mówiących o Fusdei, hiszpański jezuita oskarżył publicznie Fusdei, że jest tajnym heretyckim stowarzyszeniem sterowanym przez masonerię. Już jezuitów, na porządku istnienia tych zakonów, istnienia ich, tych temperuszy i jezuitów, również oskarżano o herezję, masoństwo, masonerię, przepraszam, masonerię, o herezję, no i takie różne zdety Jezuici robią to samo, znaczy robili to samo. Drugi jezuita, generał jezuitów, Polak, ojciec Wodzimierz Leduchowski przez kół zamknięte, wysłał w 1942 roku do Watykanu sprawozdanie, w którym znalazło się oskarżenie, że prawdzie droga. Przedstawia zdrowe chrześcijańskie poglądy, a w Opuzei można znaleźć ślady skrytej tendencji do opanowania świata przez rodzaj chrześcijańskiej masonerii. Kolejny jezuita, który opublikował artykuł na temat Opuzei, przed jego napisaniem zbierał informacje. Zadzwonił więc do nich prosząc o udostępnienie przykładu statutów. Statuty to taki zatwierdzony przez Watykan regulamin Opuzei, i Opuzei odmówiło mu, zasłaniając się, że zabrania to prawo kanoniczne, które mówi o tym, że nie wolno ujawniać takich dokumentów ale kiedy ten jezuita popytał się swoich kolegów słynnych znawców prawa kanonicznego to oni powiedzieli, że takiego przepisu w prawie kanonicznym nie ma wtedy Opus Dei powiedziało, że nie możemy tego wypuścić na zewnątrz, tak powiedziano temu księdzu jezuicie teraz powiem coś o umartwieniach, ponieważ Opus Dei jest przeważnie utożsamiana z umartwieniami Dlatego teraz powiem, że książka Dana Brauna mija się z prawdą Oraz opowiem trochę o tym małym jakby rytuale umartwiania się Ale na początku chcę przeczytać fragment książki Później opowiem co w tym fragmencie było nieprawdą i będziecie mieć dowód jak ta książka kłamie Niecałe dwa kilometry dalej olbrzymi Albinos o imieniu Silas kulejąc wchodził przez frontową bramę do luksusowej rezydencji z przy Rue La Bruyère. Kolczasty pas Silis, który nosił zaciśnięty na udzie, wpijał mu się w mięśnie, ale jego dusza śpiewała z radości, że przysłuży się panu. Ból jest dobry. Zaciągnął zasłony, rozebrał się do naga i ukląkł na środku pokoju. Spojrzał na Silis. Kolczasty pas zaciśnięty wokół uda. Wszyscy prawdziwi wyznawcy drogi nosili ten skórzany pasek nabity ostrymi metalowymi kolcami, brzynającymi się w ciało jako codzienne przypomnienie cierpień Chrystusa. Ból, który sprawiał kolczasty pas pomagał również powstrzymywać pokusy cielesne. Chociaż Silas miał dziś na sobie series dłużej niż przypisane dwie godziny, wiedział, że dzisiejszy dzień nie jest nim zwykłym. Zapiął, zapiął pas o jedną dziurkę dalej, krzywiąc się, kiedy kolce wbiły się w jego skórę. Powoli wypuścił powietrze i cieszył się każdą sekundą oczyszczającego rytuału bólu. Ból jest dobry szeptał, powtarzając świętą mantrę ojca Hosy Marii Eskrywy, nauczyciela wszystkich nauczycieli. Chociaż Eskrywa zmarł w 1975 roku, jego mądrość żyła. A jego słowa wciąż szeptało tysiące wiernych sług na całym świecie, kiedy kręczeli na podłodze i odprawiali uświęconą praktykę umartwiania ciała. Saylas przeniósł teraz uwagę na kawałek ciężkiej liny z węzłami zwiniętej słoneczko, słoneczko na podłodze tuż obok niego. Dyscyplina. Na węzłach widać było zakrzepłą krew. Saylas chciał szybko doznać oczyszczających skutków cielesnego bólu i zmówił krótką modlitwę. Potem chwycił koniec liny, zamknął oczy i uderzył się mocno ponad ramieniem. Czując jak węzły przecinają mu skórę na plecach. Znowu uderzył się biczem po plecach i węzły przecięły skórę do krwi. Smagał się biczem jeszcze i jeszcze. Castigo corpus meum. W końcu poczuł, że krew płynie ciepłym strumieniem. Teraz wymienię wszystkie nieprawdziwe rzeczy, które były zawarte w tym fragmencie. I pierwszy jest taki, że sylis noszą osoby tylko, które żyją w celibacie, a nie jak mówi książka, że noszą je wszyscy prawdziwi wyznawcy. Przełożony jest nazywany ojcem, a nie nauczycielem. Przedmiot używany do chłostania to nie kawałek ciężkiej liny, lecz niewielki przedmiot określany dyscypliną. powiedzieć, że sylisę w kościele katolickim było praktykowane od dawna, od średniowiecza może nawet wcześniej więc to nie jest jakaś nowość do II wojny światowej nawet troszeczkę po niej w Hiszpanii i w innych krajach katolickich było to normą, że ludzie nosi nosili Silis i nie robiono wtedy z tego powodu jakichś problemów teraz chcę powiedzieć co to jest w ogóle Silis, co to jest dyscyplina jak się odżywiają Dei I będę kończył ten odcinek Bo co tu jeszcze można więcej powiedzieć Chyba już nic Znaczy można mówić o Opus godzinami Ale tylko wybrałem te najciekawsze rzeczy Dla mnie oczywiście Które chyba też są ciekawe No w końcu to centrum kultury I tak, sylisę to druciana opaska Noszona na górnej części uda Teraz będę posiekował się notat Notatkami, ponieważ Na pamięć nie znam tych specjalistycznych zwrotów Silis to druciana opaska, która jest noszona na górnej części uda nie zostawia większych śladów tylko małe takie punkciki, zaczerwienienia można ją nosić tylko 2 godziny nie jest nakazane, żeby każdy ją nosił nosi się to Silis przez 2 godziny codziennie z wyjątkiem świąt kościelnych, niedziel i jeszcze kilkunastu dni w roku co to jest dyscyplina, bo również we fragmencie pojawiła się dyscyplina, we fragmencie tym, który przeczytałem. Dyscyplina to rodzaj bicza, sprzecionego sznurka, chłoszcze się nim raz w tygodniu pośladki oraz grzbiet i nie jest ciężkim sznurem, jak już powiedziałem. Nie jest jakiś zakazany również przedmiot, nie nakazuje się członkom opuzycji, że mają tak robić, tylko osoby, które żyją w celibacie oraz te, które chcą. A oczywiście członkowie opuzei sami decydują się na to czy chcą żyć w celibacie, wiedzą co za tym idzie. Podczas biczowania się odmawia się ojczy nasz lub zdrowaś Mario. Numerariusze mogą prosić o zgodę na częstsze używanie dyscypliny, niektórzy podobno tak postępują. To chyba nie tak zadawanie sobie bólu. Jak członkowie opuzei śpią? Numerariusze sypiają w zasadzie na cienkich deskach lub na dykcie położonej na materacu łóżka. A mężczyźni zazwyczaj odmawiają sobie poduszki lub raz tygodni śpią na podłodze. Członkowie Pus Dei mogą praktykować drobne wyrzeczenia przy każdym posiłku. Na przykład nie posodzić sobie kawy, yy, odmówić sobie posmarowania kromki masłem, ale nie czynią tego na co dzień. Cisza jest ważna w Pus Dei i co wieczór po rachunku sumienia od numerariuszy oczekuje się unikania zbędnych rozmów. Aż do zakończenia poradnej przy świętej następnego dnia pomagałem sobie trochę książeczką, której był fragment, który przeczytałem, książką Dana Brauna Również posługiwałem się notatkami, więc w pewnych momentach można było usłyszeć, rzeczy tam, ale tych momentów dzisiaj było bardzo niewiele, może 2-3. To chyba już koniec odcinka. Co ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Aha, przypomina nowy adres www.centrumkultury.us lub US lub US, to jak woli wymawiać. Mój e-mail to maxmaupa.centrumkultury.us Aha, jeszcze wam puszczę piosenkę Jacka kaszmarskiego Testament mój, bardzo fajna piosenka. Oceńcie sami o Dei, co sądzicie o Dei i wypowiedzcie się w komentarzach pod tym odcinkiem. Chcę znać wasze opinie, to chyba... Wszystko na dzisiaj, na razie, cześć, zapraszam do słuchania następnego epizodu, już nie odcinka, od dzisiaj odcinki nazywają się epizodami, a odcinków nie ma, tylko są epizody, to był dzisiaj epizod siódmy, na kolejny epizod już wkrótce, najdłużej to będziecie musieli czekać tydzień, na razie, cześć, posłuchajcie testamentu mojego, Jacka Kaszmarskiego. mi się pięknie zrymowało, posłuchajcie.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 nie wiem, co będzie, gdy dorośnie, czy zadać ciosmi, czy pytania, I próżno mi się dzisiaj wiedzieć, czy znajdę na nie odpowiedzi. Paci zabawek nie pomnoże, a zapisuję jej przestrogę, że choć się wiecznie bawić może, nie taką jej wyściłem drogę, Lecz snem nie będę córki dręczył, zjawi się drań, co mnie wyręczy.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 to Znaczy z ludźmi, nie z pieśniami Niech sobie znajdą własny temat I niech go wyśpiewają sami Inaczej zdradzą wielbiciele Że nie pojęli ze mnie wiele Partnerzy także źródłem troski Ciąży przyjaźni kamień młyński Niezbyt wysilał się Gintrowski Nazbyt wysilał się Łapiński Tyleśmy wspólnie wznieśli modlitw Rozeszliśmy się bez melodii ten czas tak marny, hałaśliwy, gdy szybki efekt myśl połyka, churalne plączą się porywy, muzyka wszelka w zgiełku znika, lecz chociaż z nieuchronnym smutkiem, każdy niech swoją nuci nutkę. To niesamotne to nucenie, ani obejrzy się pustelnik. Zjawią się wielcy ocaleni Z historii rusztów i popielnic By szydzić w przód A potem kusić I do sprostania im przymusić Bo nie przypadkiem Przeszli czyściec odsiani Z mód wartkiego ścieku Po to by istnieć, a nie błyszczeć I wieść dysputę O człowieku W przetyszne wciągną cię katusze Nie byle jakie łby i dusze Dyskusja z nimi Więc jest czysta Odstępna tylko z naszej strony Czym grozi nam antagonista Co przed wiekami pogrzebiony A dodam jeszcze myśl Że i my niedługo już będziemy z nimi To samo od rozwagę daje Kochankom moim bez wyjątku Jakże dosyta tym się najeść Co końcem było od początku Imion rozkoszy więc nie podam bo życia mało czasu szkoda Dlatego też się kończyć godzi Nie wiem, czy jeszcze co napiszę Lecz tylem już już wierszydeł spłodził Że jest czym okpić ok po mnie ciszę Zwłaszcza, że długi słońce świeci Wciąż będą rodzić się poeci Jak ja, bezczelni i bezradni Spragnieni grzechu i spowiedzi I jedną nogą już w zapadni Dociekający, co w nich siedzi Co wciąż... Przeczy, że może życie jest do rzecz.